Katowice przygotowują program pod nazwą Play, który nastawiony jest na włączanie mieszkańców i wyjście sztuki poza tradycyjne przestrzenie. W 2028 roku polską stolicą kultury będzie Kołobrzeg, a w tym roku jest Dniu Bielsko-Biała. Nie woda, nie ziemia to tytuł najnowszej wystawy w Warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej. Międzynarodowa ekspozycja podejmuje tematy ekologii, migracji i pamięci, a artyści często posługują się materiałami organicznymi, dokumentacją terenową czy działaniami performatywnymi. Jednym z tematów jest kryzys na granicy polsko-białoruskiej poruszany przez artystkę pracującą z dźwiękiem Zorkę Wolny. Mówi kuratorka Anna Czaban. Opowieść o, o życiu w lesie, o doświadczeniu strachu, spotykaniu osób będących w drodze, osób uchodźczych, wszystko w postaci wokalizy znajduje się na tej przestrzennej instalacji, gdzie właściwie na 60 niewielkich słuchaweczkach i, i głośniczkach, także może nie tyle tak rozumowo możemy zrozumieć co tam się wydarzyło, czy jaka jest pamięć o, o tym terenie, ale bardziej poetycko. Wystawa Nie Woda, Nie Ziemia w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie potrwa do 27 września. Premierą Łucji z Lamermuru, Gaetano Donicetiego, rozpoczął się Bydgoski festiwal operowy. W programie są opery, oratorium, operetka, balety współczesne, spektakl z pieśniami kaszubskimi i koncert. Informuje dyrektor opery Nowa, Maciej Figas.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 i il triumfo del tempo e, Gorga Friedricha Hendla w zasadzie oratorium ale inscenizowane na zakończenie 10 maja Salome Ryszarda Straussa w wykonaniu łotew Łotewskiej Opery Narodowej z Rygi Powietrzny tramwaj wyjeżdżający z kamienicy w centrum Warszawy to nowy mural, który powstał w tym tygodniu w Śródmieściu, w stolicy. Tworzy wyjątkową iluzję optyczną, robi wrażenie, że nie wiemy co jest budynkiem, a co już nie, mówią przechodnie. Wow, jest niesamowity. Pięknie to wygląda. I adore Uwielbiam I to, to, wygląda to tak surrealistycznie. Super, trochę trudno znaleźć, jeżeli dokładnie nie wiesz, gdzie to jest. Przyjechałam z Gocławia, bardzo mnie to zainteresowało. Przechodziłem obok, więc stwierdziłem, że wejdę, sam yeah. zobaczę na żywo. Bardzo 3D jest wrażenie tego i zazwyczaj murale są bardzo płaskie, a ten wyskakuje jakby poza bryłę budynku. Wygląda imponująco.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 Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, PolskieRadio.pl, Spotify i Apple Podcast.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 Tu program drugi Polskiego Radia, 5 minut po 16. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Za konsoletą Elżbieta Malinowska w reżyserce Elżbieta Szymkowska. Muzyka na dziś przygotowała Monika Kopcik, a przed mikrofonem Monika Zając. Rozpoczynamy nowy tydzień w paśmie Wybieram Dwójkę. Jest poniedziałek, 27 kwietnia. Imieniny obchodzą Anastazy, Jakub, Marcin, Piotr, Teodor, Teofil, Zyta i Żywisław. Dziś Światowy Dzień Grafika oraz Dzień Florysty. No a zatem jeśli obdarowują Państwo, Solenizantów i jubilatów bukietem i dobrze zaprojektowaną kartką z życzeniami. Warto pomyśleć o ich twórcach. My dziś sporną część naszego spotkania poświęcimy Szczecinowi, co mnie bardzo cieszy. Nieskończoność to hasło rozpoczętego właśnie po raz ósmy festiwalu Szczecin Classic. To koncerty z udziałem międzynarodowych artystów, sympozjum kompozytorów oraz warsztaty. Na o szczegółach programu opowie dyrektorka wydarzenia Emilia Goch-Salvador. Na to spotkanie zapraszam o 16.30. Wcześniej także zajrzymy do Szczecina, by podsumować tegoroczny festiwal Kontrapunkt. W tym roku publiczność i jurorzy byli zgodni co do Grand Prix. To jest taki teatr silny, spełniony i na dodatek to jest taki teatr, który jest teatrem całopalnym, gdzie artystka twórczyni rzuca po prostu siebie jako ofiarę nieomal w tej ceremonii opowiadania o świecie, o życiu i o sztuce. O jakim spektaklu mowa? Wszystko wyjaśni się już za moment. Przeniesiemy się dziś także do Kazimierza Dolnego, gdzie w weekend dyskutowano o edukacji architektonicznej. Jest to dla mnie najważniejszy element architektury i edukacja architektoniczna skupia się właśnie na tym elemencie architektury, jakim jest człowiek od dziecka przez dorosłego po starszych. A co z tych dyskusji wynikło? Szczegóły jeszcze w tej godzinie. Drugą część poniedziałkowego Wybieram Dwójkę rozpoczniemy tradycyjnie od przeglądu prasy zagranicznej, a później mowa będzie o Oliwierze Mesianie w 34. rocznicę śmierci wybitnego kompozytora. O nowym nagraniu kwartetu na koniec czasu opowiedzą skrzypaczka Izabela Szałaj-Zimak i pianista Robert Morawski, z którymi spotka się Karol Furtak. I to jeszcze nie koniec, bo za mniej więcej półtorej godziny w studiu pojawi się Dominik Gatz, który zrecenzuje dwie warszawskie premiery, a chodzi o jubileusz w Teatrze Dramatycznym i Nic Dwa Razy Teatru Komuna Warszawa. Na deser jak zwykle archiwalne skarby w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa. Dziś przed 18 zabrzmi głos Jana Nowaka Jeziorańskiego. Taki jest plan, a zatem zaczynamy. Mocne otwarcie poniedziałkowego wydania audycji. Wybieram dwójkę. To było preludium do trzeciego aktu Lohengrina, Ryszarda Wagnera. Grała orkiestra radiowa z Berlina. Dyrygował Marek Janowski. Ten znakomity dyrygent wystąpi dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i poprowadzi orkiestrę Sinfonia Warsawia. A w programie dzieła kompozytorów, których ten niemiecki dyrygent polskiego pochodzenia ceni szczególnie to będzie uwertura i fragment pierwszego aktu opery Tannheuser Ryszarda Wagnera i siódma symfonia Antona Brucknera. Ten koncert dziś w studiu Witolda Lutosławskiego i na antenie dwójki od godziny dziewiętnastej. A tymczasem 12 minut po 16. Wybieram dwójkę, teraz Szczecin po raz pierwszy. Na ponad dwa tygodnie to miasto zmieniło się w teatralną stolicę, nawet jeśli nie całej Polski, to na pewno i północno-zachodniej części. Publiczność zobaczyła kilkadziesiąt spektakli, a w międzynarodowym konkursie formy wzięło udział 8 przedstawień z Polski, Hiszpanii, Francji, Belgii i Litwy widzowie i jurorzy byli zgodni, przyznając Grand Prix hiszpańskiej artystce Marinie Otero. 58. kontrapunkt podsumowuje dla Państwa Małgorzata Fremus. Na weekend kuratorzy kontrapunktu przygotowali opowieść o pyle pussier francuskiej grupy teatralnej. Kocham balet teatru Komuna Warszawa i argentyńsko-hiszpański Fuck Me, Marino Otero. Rozbiła pani bank. Jak się pani z tym czuje? Zaskoczyło no, mnie to. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego. Marina Otero, reżyserka zwycięskiego spektaklu. Jestem bardzo wdzięczna za dwie nagrody. Rzadko się zdarza, żeby juroży i publiczność powiedziała, jest pani najlepsza. Wow. To niesamowite. Tym bardziej, że to nasze setne przedstawienie i takie wyróżnienie, akurat podczas tego setnego przedstawienia, wydarzyło się coś takiego niemal cudownego. Ale przecież Pani już powinna się przyzwyczaić, bo to przedstawienie, które dostało wiele No, tanto. Nie, nie do końca. I nie jest to też coś, czego bym szukała. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze, co jest dla nas najważniejsze, to możliwość wyrażania swoich myśli, czego być może że w życiu prawdziwym nie potrafimy, bo nie mamy tyle zrozumienia. A ta praca jest wyjątkowa, ponieważ właśnie to jest to, na koniec dodam, że niebezpieczeństwo polega na milczeniu z powodu strachu lub z obawy przed przegraną lub niepowodzeniem. I tak naprawdę zawsze wiąże się to z pewnym ryzykiem. W tym przypadku skorzystałam z okazji, by poruszyć na przykład temat Palestyny, co jest obecnie bardzo ważne. Jestem więc wdzięczna, zawsze staram się pamiętać, że nie chodzi o wygraną czy przegraną, o utratę przywilejów, ale zawsze o wyrażenie tego, co warto powiedzieć, Wiedzieć. Zwłaszcza gdy nie dotyczy to konkretnej osoby, ale w odniesieniu do zbiorowości. Agata Biziuk, jurorka tegorocznego kontrapunktu. Werdykt wcale nie był taki łatwy? Czy się okazało po dzisiejszym spektaklu nie ma problemu? Po dzisiejszym spektaklu nie ma problemu. Wcześniej oczywiście też mieliśmy fab faworyta swojego, ale dzisiejszy spektakl ewidentnie rozbił bank. To z czego się cieszę to z formuły spektaklu, ponieważ w komisji nie są tylko osoby związane z teatrem, ale była dziennikarka Marta, był Janek, który jest specjalistą od performance'u, był Tomasz Traczek, który jest krytykiem filmowym no i oczywiście Joanna, która jest powszechnie znaną jednak teoretyczką i krytykiem teatralnym. I każdy z nas troszeczkę ma inne patrzenie na teatr, inne patrzenie na sztukę i w związku z tym te Nasze opinie nie zawsze się spotykały, jednocześnie zawsze potrafiliśmy znaleźć konsensus i dzięki temu, że rzeczywiście dyskutowaliśmy po każdym spektaklu, do wczoraj mieliśmy innego faworyta, ale dzisiejszy fakt mi po prostu rozwalił nas. Tomasz Raczek, tegoroczny juror. Rzadko się zdarza, żeby widownia była tak zgodna z jurorami. Na koniec tego festiwalu, czyli festiwalu Kontrapunkt, zaplanowano, spektakl, który jest nie tylko bardzo dobry, nie tylko najlepszy, ale on, mówiąc szczerze, jest dwie klasy ponad wszystkimi innymi pokazanymi. To jest taki teatr silny, spełniony i na dodatek to jest taki teatr, który jest mi bardzo bliski, ponieważ jest teatrem prawdziwym, teatrem całopalnym, gdzie artystka twórczyni rzuca po prostu siebie jako ofiarę nieomal w tej ceremonii opowiadania o świecie, o życiu i o sztuce. Ona naprawdę mówi o sztuce, o tym, że sztuka jest takim światem wyjątkowym, za pomocą którego możemy opowiadać rzeczy pozwalające nam zrozumieć siebie, zrozumieć co z czego wynika i dlaczego na przykład w różnych momentach płaczemy albo się śmiejemy, z czego to wszystko wynika i jaką wielką cenę Płacimy, kiedy staramy się przeżywać życie emocjonalnie, staramy się, żeby sztuka czy cokolwiek innego robimy, ale mamy stosunek do tego, co robimy, jak do sztuki, rzucamy się, a potem cierpimy. Ja za to kocham sztukę w ogóle, za to kocham teatr, za to kocham film, że one mają licencję, wiesz, jak James Bond, mają licencję na więcej niż my w życiu. Przyznaję szczerze, że od tego momentu, kiedy wróciłem do teatru i widziałem spektakle w Nowym Teatrze, w, w Teatrze Narodowym, widziałem tutaj z różnych stron, to fakt jest pierwszym, który przypomniał mi, jakie miewałem emocje po wyjściu z teatru, gdy miałem dwadzieścia parę lat. I za to będę wdzięczny Szczecinowi długo. I taki był festiwal Kontrapunkt w tym roku, a ja dodam, że nagrodę imienia Anny Garlickiej za osobowość Kontrapunktu otrzymała Anna Smolar za spektakl Orfeusz TR Warszawa. Słuchają Państwo dwójki, 18 minut po godzinie 16. Bye. Przyciska Klaudia Stein i Orkiestra Filharmonii w Szczecinie pod dyrekcją Davida Roberta Kolmana to była pierwsza część pierwszego koncertu na flet Mieczesława. Weinberga. My do Szczecina wrócimy już za kilka chwil, ale zanim połączymy się z tamtejszym studiem, krótki przystanek w Warszawie i zaproszenie dla Państwa. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. Tekst Pawła Demirskiego po raz pierwszy za gości w Teatrze Polskiego Radia, a nasz radiowy teatr wcale nie po raz pierwszy za gości w warszawskim Teatrze Studio. Realizacja słuchowiska na żywo wpisuje się w obchody stulecia programu pierwszy. Polskiego Radia i będzie można to wydarzenie śledzić właśnie w Radiowej Jedynce, ale można także w nim uczestniczyć. Jeśli chcieliby Państwo w najbliższą środę o 18.45 wybrać się do Warszawskiego Teatru Studio, mamy kilka zaproszeń. Proszę dzwonić 22 645 22 22. Ja dodam, że Pełny tytuł tekstu Pawła Demilskiego brzmi Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł, czyli w heroicznych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety zostały. Zużyte. I to jest opowieść rozgrywająca się gdzieś pomiędzy polskim piekłem a czyśćcem, bo spotykają się tam m.in. generał Jaruzelski, eurosirota, niemiecki turysta, warszawska celebrytka, a także staruszka pamiętająca wojnę. I każdy z nich w sobie nosi inną Polskę i inną perspektywę, a ich światy nie mają ze sobą Wiele wspólnego. Przyznają Państwo, zapowiada się to całkiem interesująco. 22 645 22 22. To kompozycja Szymona Brzuski, grali Olga Wojciechowska, Emanuel Salvador, Emilia Goch Salvador, Tomasz Szczęsny i Barbara Drążkowska. A jedna z tych wymien wymienionych osób już teraz się do Państwa odezwie. Gość dwójki. Altowiolistka Emilia Goch Salvador, Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest słuchać swojego nagrania na antenie radiowej dwójki, będąc w studiu Radia Szczecin? Jest to bardzo miłe. Bardzo się cieszę. My dziś będziemy rozmawiać o festiwalu Szczecin Classic, który rozpoczął się wczoraj. Zresztą być może część z Państwa mogła słuchać wczorajszej transmisji na naszej antenie. Ten festiwal jest organizowany już po raz ósmy. No i chyba wygląda na to, że Państwo nie mają problemu z przekonywaniem artystów i publiczności, żeby ten około majówkowy czas spędzić właśnie na festiwalu. Wykształciła się już pewna społeczność? Wydaje mi się, że tak. Nawet bym powiedziała, że festiwal rośnie, się rozbudowuje, koncertów jest coraz więcej i tym samym coraz więcej publiczności i nieco więcej artystów każdego roku. O koncertach być może powiemy za chwilę, ale chyba jest tak, że tym głównym, takim podstawowym elementem festiwalu Szczecin Classic są warsztaty. To jest okazja dla młodych artystów do spotkania ze znakomitymi pedagogami, Wiedza o tym, że tego rodzaju spotkania są istotne w tym procesie edukacji jest raczej powszechna. Młodzi artyści chętnie jeżdżą na warsztaty, ale to sprawia, że też ta oferta jest całkiem spora. Jaki jest Państwa klucz na to, żeby przyciągać uczestników warsztatu? Czy to są właśnie te znakomite nazwiska artystów i pedagogów, czy może... Coś więcej, no bo podczas takich spotkań istotne jest, istotna jest także atmosfera. Wydaje mi się, że po trosze wszystkiego. Pierwsza taka myśl, która przyświecała temu rodzajowi kursów muzycznych, to była taka myśl zrodzona z naszych własnych doświadczeń, czyli artystów, młodych artystów jeszcze kiedyś. Brakowało nam bardzo, mimo tego, że naprawdę kursów masterclassów jest... Jest bardzo dużo, nie tylko w Polsce, w całej Europie, na całym świecie. Ale nam brakowało zawsze takiego miejsca, gdzie nie tylko ma się tą lekcję jeden na jeden z profesorem, ale gdzie można współtworzyć właśnie zespoły kameralne, można na jednej scenie z, profes z profesorami, z tymi wielkimi artystami wystąpić i postawić te kroki w takiej już bardziej na takiej bardziej profesjonalnej scenie. Tempo pracy na naszym festiwalu jest też bardzo szybki, ponieważ bywa tak, że jeden uczestnik, uczestnik ma aż dwa programy, kameralne. Gra obowiązkowo w cudzysłowie yy, orkiestrę, która wieńczy festiwal koncertem finałowym. To jest dalej orkiestra kameralna, tylko smyczkowa. I do tego są lekcje indywidualne. Także to jest takie kombo yy, Dajemy też uczestnikom wybór na etapie aplikacji. Jeżeli ktoś się nastawia tylko na lekcje solo, to ma też takie prawo. No i okazuje się, że jednak dużo więcej osób wybiera tą opcję drugą, gdzie są zespoły kameralne i to jest też dla nas jakaś wiedza, jak ten festiwal konstruować. W ogóle staramy się pytać, dopytywać uczestników, jaka formuła dla nich jest najlepsza. To jest dla nas ciągle jakby najważniejsze, żeby zaspokoić pewną potrzebę, która wśród młodych ludzi jest i otwierać te drzwi dla tych młodych ludzi. To jest jakby pierwsza rzecz, a druga to jest oczywiście kadra profesorska, która co roku jest i trochę taka sama i trochę się powiększa, bo są profesorowie, którzy są z nami od pierwszej edycji i zawsze chętnie tu wracają, zawsze dopytują już na rok do przodu, czy festiwa się będzie, czy będą znowu zaproszeni. Stworzyliśmy tutaj takie grono wspaniałych osób, które też bardzo dobrze się ze sobą czują, właśnie jest bardzo dobra atmosfera, oni są bardzo też otwarci na tych młodych, poświęcają im naprawdę bardzo dużo czasu. Mamy też takie sytuacje, że po koncercie, a koncerty są codzienne. część uczestników z profesorami wraca jeszcze do miejsca, gdzie się odbywają zajęcia i jeszcze robią sobie jakieś lekcje o godzinie 21. <śmiech> Także poziom zaangażowania jest tutaj naprawdę do maksimum i to bardzo cieszy, dlatego też chętnie y, ci młodzi ludzie też wracają bywa i są takie osoby, które są na kursie na festiwalu ósmy raz. O proszę, czyli ten proces nauki, kształcenia, ale także wspólnego spędzania czasu właściwie się nie kończy. Ale musimy chyba wspomnieć o tym, że nie tylko instrumentaliści w tym roku mają okazję do spotkania na festiwalu Szczecin Classic, bo organizują państwo także sympozjum dla kompozytorów. Na czym polega ich praca podczas festiwalu? Tak, to jest stosunkowo nowy projekt, bo jest w tym roku jakby druga odsłona tego projektu. Sympozjum po raz pierwszy odbyło się w ubiegłym roku. I też jakby idziemy trochę za głosem potrzeb, bo wiemy, że młodzi kompozytorzy y, częstokroć... Y, Jedyne, jedyną próbą, że tak powiem, realnego brzmienia instrumentów jest dla nich komputer. <gry> Także my stwarzamy taką możliwość pracy z kwartetem smyczkowym, zresztą z fantastycznym kwartetem smyczkowym, Neuma Quartet, który już po raz kolejny rok rezyduje tutaj u nas na festiwalu i służy jakby swoją wiedzą, doświadczeniem i uwagami yy, dla tych młodych kompozytorów, którzy zostali tutaj wybrani drogą konkursową i też muszę przyznać, że było dla nas ogromną niespodzianką już za pierwszym i za drugim razem ilość zgłoszeń i zgłoszeń w ogóle z całego świata. Mamy tutaj kompozytorów nawet ze Stanów Zjednoczonych, którzy się zgłosili i przyjechali i w ubiegłym roku i w tym roku, także ta potrzeba wydaje mi się jest też bardzo duża na całym świecie, żeby tworzyć takie sympozja, więc ten kwartet, który jest tu w ogóle fantastycznie przygotowany, bo te utwory zostały wybrane już właśnie drogą konkursową. Neuma przygotowuje te utwory już od dwóch miesięcy i tutaj już w praktyce odbywają się te warsztaty, ale nie tylko z kwartetem, ale też z kompozytorami, mentorami. To są osoby, takie opiekunowie projektu i to jest Car Fiorini, kompozytor z Malty oraz Ignacy Zalewski, nasz tutaj profesor z Uniwersytetu Warszawskiego Muzycznego oczywiście. I oni czuwają tutaj nad młodymi kompozytorami, wspólnie z kwartetem, no, spędzają znowu razem całe dnie. Też panowie mentorzy mają tutaj taką dodatkową rolę, robią z nimi też takie dodatkowe zajęcia z tych, jakby z z tej wiedzy, która no, jest bardziej może praktyczna, bym powiedziała. I dzięki temu ci młodzi kompozytorzy mają tą szansę na pracę z, z taką prawdziwą materią. Szczecin Classic, czyli nazwa miasta, jest wpisana w nazwę festiwalu. Dlatego w sumie chciałabym też zapytać o, o samo miasto. Pani wspomniała o tym, że na festiwal przyjeżdżają młodzi artyści z różnych stron, nie tylko Europy, ale nawet świata. Jak oni odnajdują się w mieście o tak skomplikowanej historii, o tak no, niezwykłym klimacie? Mieście no, nietypowym nawet dla, na skalę po Polski, a y, co mówić o innych krajach? To jest dla mnie trudne pytanie, ponieważ ja się w Szczecinie urodziłam i Szczecin postrzegam inaczej pewnie niż cała reszta Polski. Dla mnie Szczecin jest właśnie tym oknem trochę na świat, nie tylko ze względu na tą swoją bliską odległość, powiedziałabym, do granicy, ale jest tu w ogóle bardzo dużo międzynarodowych studentów na przeróżnych kierunkach i wydziałach, uniwersytetach. I to już powoduje, że to jest takie miasto bardzo międzynarodowe. Wydaje mi się, że wszyscy czują się tutaj bardzo dobrze. Nie spotkałam się jeszcze z opinią, żeby ktoś miał jakieś kłopoty czy w komunikacji czy w przemieszczaniu się, czy yy, nie wiem, w jakichś prostych czynnościach typu kupić bilet do tramwaju, a uczestnicy poruszają się komunikacją miejską, bo z miejsca A do punktu B jest jakby no, zawsze jakaś odległość. Tym bardziej, że koncerty odbywają się zazwyczaj nie tylko w jednym miejscu, tylko w różnych, w różnych lokalizacjach. Wydaje mi się, że atmosfera miasta jest bardzo dobra yy, i też ta atmosfera, która jest wytworzyła się na kursie też jakby oddziałuje na całą resztę. I sam fakt, że jest duże grono osób powracających co roku, chyba właśnie potwierdza to, co teraz powiedziałam. Hmm. Ym, ten festiwal to przede wszystkim okazja do spotkania młodych artystów. O tym opowiedziałyśmy mówiąc o kursach mistrzowskich oraz o sympozjum dla kompozytorów, ale każdy festiwal to także okazja do spotkania artystów z publicznością. Jak jest w tym roku, to domyślam się właśnie te propozycje koncertowe wychodzą w stronę publiczności, która może podziwiać efekty pracy tych młodych artystów? No ja muszę przyznać, że My mamy taką jakby misję od samego początku nie tylko festiwalu, ale w ogóle działań orkiestry Baltic Nopiec Orkiestra, żeby być blisko publiczności. Także my mamy taką swoją jakby swój pomysł na budowanie nowej publiczności i docieranie być może do osób, które by no same nie zetknęły się może z muzyką klasyczną, gdyby ktoś ich tak trochę do tego nie przeprowadził. Tworzymy nawet przed festiwalem dużo takich wydarzeń towarzyszących, około festiwalowych, trochę muzycznych, trochę edukacyjnych dla dzieci, dla seniorów, żeby przybliżyć muzykę klasyczną w absolutnie wszystkim. Taka motto przewodnie jest jednak, że muzyka klasyczna jest dla wszystkich. Dlatego też większość wydarzeń jest niebiletowana, ale należy udać się do naszego biura orkiestrowego, żeby nabyć wejściówkę i te wejściówki i w zasadzie już prawie nie ma na no, te wszystkie koncerty. To też jest jakiś sygnał, że, że to wszystko działa i się udaje. Publiczność jest bardzo różna, wielopokoleniowa. Nasze drzwi są absolutnie otwarte dla każdego, tylko nie można się spóźnić, bo wtedy już się nie wejdzie. E, I też staramy się być blisko ludzi w czasie grania, także my też trochę inaczej ustawiamy zespoły, orkiestrę, nie budujemy scen, nie trzymamy jakiegoś takiego dużego dystansu, tylko no, staramy się być blisko ludzi i pokazywać, że muzyka klasyczna jest piękna, i każdy może przyjść i posłuchać. Nie musi być w garniturze, nie musi być w krawacie, tylko po prostu może przyjść, usiąść i wysłuchać koncertu. I to robimy od lat i mamy już swoją publiczność, ale ciągle poszukujemy nowej, także wydaje mi się, że wszystko działa. Zatem dobry plan. Także na majówkę, bo podkreślmy, że festiwal kończy się 3 maja wielkim koncertem finałowym. Opowiedzmy trochę o jego programie, ale także o tych koncertach, ten, które ten finał poprzedzą. Koncerty są rozmaite, nie tylko w muzyki klasycznej, zaraz właśnie o tym opowiem, Pierwszy koncert odbył się wczoraj, bardzo piękny. Zagrał ten koncert zespół Rezydent, który wygrał w konkursie na rezydencję i to jest Euphoria Quartet, który ma jakby swoją bazę, jeżeli tak to można powiedzieć, w Berlinie to są jeszcze bardzo młode osoby, ale w tej chwili te młode osoby też rozjechały się do różnych innych miast, kontynuując studia, ale wczoraj się śmiali, że zrobienie prób bywa bardzo drogie, bo każdy musi kupić bilet lotniczy, żeby dolecieć do, do reszty kwartetu, ale teraz stacjonują chwilowo w Szczecinie, i cały tydzień będą tutaj pracować pod ogiem wszystkich profesorów, bo to jest też część nagrody, pełne stypendium na udział właśnie w festiwalu i masterclassach. Jutro bardzo ciekawy koncert Barbary Drążkowskiej, który właśnie wysłuchaliśmy również w Motusie Szymona Brzuski, która proponuje, zaproponowała tutaj tej szczecińskiej publiczności swój jakby solo akt na fortepianie, na fortepianie preparowanym, także to będzie bardzo ciekawe wydarzenie. Sama będę pierwszy raz na takim koncercie i jestem bardzo zaciekawiona jaki to będzie efekt tego fortepianu preparowanego. Dzień później koncert trochę bardziej z tangiem Carlos Roulet, znakomity argentyński wokalista, który śpiewa fenomenalnie, fenomenalnie, także my specjalnie na potrzeby tego koncertu zamówiliśmy aranżację, żebyśmy mogli razem z nim zagrać, także to będzie kwintet fortepianowy plus Carlos roulet, a potem już bardzo klasycznie, czyli 30 kwietnia to jest pierwszy zespół zespołów kameralnych Szczecin Klasy które się tutaj tworzą, ćwiczą razem właśnie z tym gronem profesorskim 1 maja finał sympozjum kompozytorskiego i tam same prawy wykonania, czyli czeka nas pięć wspaniałych utworów, które usłyszymy po raz pierwszy. 2 maja, drugi koncert zespołów rezydentów, którzy tutaj tworzą się właśnie na festiwalu, również z profesorami. Są bardzo ciekawe koncerty. Tam są utwory na przykład na osiem altówek, osiem wiolonczel, przeróżne składy, ale będzie też bardzo poważna literatura. Będzie Sekstet Bramsa, będzie koncert brandenburski, czy Oktet Brucha. Takie pozycje bardzo ciekawe w literaturze kameralnej, właśnie na trochę większe składy kameralne, które rzadko mamy okazję usłyszeć w salach koncertowych i wielki finał 3 maja w Chrzecińskiej Filharmonii. Program został podyktowany trochę tym yy, tytułem festiwalu Nieskończoność, więc szukaliśmy utworów, które można by jakoś ująć w tym tytule Nieskończoność i udało nam się, takie przynajmniej mamy wrażenie. Utwory będą przepiękne, na pewno przeniosą nas w zupełnie inny świat, będą wspaniali soliści, w zasadzie wszyscy, niemal profesorowie, zagrają na koncercie finałowym. Mamy przede wszystkim Nancy Cou, która jest no, fenomenalną skrzypaczką, jedną, wydaje mi się, z tej chwili topowych, absolutnie młodego pokolenia amerykańska skrzypaczka, i ona wykona koncert skrzypcowy, koncertą noturno Mikołaja Piotra Góreckiego, który moim zdaniem jest najpiękniejszym koncertem skrzypcowym, jaki kiedykolwiek został napisany, ale to jest tylko moje zdanie. Będzie bardzo ciekawy utwór Edwarda Elgara na kwartet koncertujący z Towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej i też w roli solistów nasi profesorowie. Będzie Arvo Part, będzie Karl Jenkins. No takie utwory naprawdę wyszukane przez nas, które się skomponują w jedną piękną całość, ale też na koncercie finałowym zagrają dwie uczestniczki naszych warsztatów, obie w roli solistek. To będzie Julia Majewska, znakomita, młoda, bardzo młoda polska skrzypaczka, która w tej chwili podejmie studia w Londynie, w Royal College. Staje się znakomita naprawdę. Już była na festiwalu Szczecin Classic oraz y, jeszcze jedna osoba z naszej Akademii Orkiestrowej Tegorocznej Maria Kapsiak i też w roli solicki, także będzie no, wspaniały miks artystów i orkiestra festiwalowa, absolutnie wszyscy uczestnicy będą na scenie. Zatem to y, 3 maja, a ja na sam koniec y, odniosę się do tego, o czym pani powiedziała na samym początku, czyli do tych pytań, które się pojawiają, czy za rok również planują państwo tego rodzaju spotkanie, a zatem festiwal tegoroczny dopiero się rozpoczął, ale już są myśli o kolejnej odsłonie? Oczywiście. Będziemy go kontynuować w nieskończoność. <laughs> Alto wiolistka, a także współtwórczyni Festiwalu Szczecin Klasik, Emilia goch salvador zapraszała Państwa na tegoroczną odsłonę. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Czyli trzecia część sonaty Emo na saksofon altowy i smyczki Jerzego Derfla grali Alina Mleczko i Baltic Neopolis Orchestra, zespół do którego należy Emilia Koch-Salvador która zapraszała Państwa dziś na festiwal Szczecin Classic. No a my teraz przenosimy się do Kazimierza Dolnego, gdzie w miniony weekend zorganizowano Międzynarodowe Forum Edukacji Architektonicznej. Tematem tegorocznej odsłony była partycypacja uliczna. Podczas dwudniowego forum odbyły się między innymi debata wokół wdrażania odpowiednich narzędzi i metod dydaktycznych w systemie edukacji oraz warsztaty architektoniczne z lokalną społecznością. Spotykamy się na forum edukacji o środowisku zbudowanym. Jagna Badowska, kuratorka forum. Tym co fascynuje mnie w tym temacie jest samo spotkanie, czyli to, że projektowanie nie jest procesem, na którym skupia się sam architekt i wydaje mi się, że często jest postrzegane jako taka praca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 Wydaje mi się, że przy tym wydarzeniu każdy warsztat jest osobny, ale każdy się łączy, ma wspólne elementy. Przede wszystkim jeśli chodzi o naturę i kulturę oraz architekturę. Hanna Zwierzchowska, kuratorka forum. Czyli ta natura i architektura i ludzie to chyba te najważniejsze wspólne elementy. Wstęp do tego warsztatu przeprowadziłyśmy w ten sposób, że wcieliłyśmy się w postać Marii Kuncewiczowej. Czyli kiedy do nas przychodzili uczestnicy, my nie mówiliśmy, że zaczyna się warsztat i żeby usiedli, tylko zaczą, zaczęłyśmy ich witać i mówić, że jest to parapetówka w domu, czy przynieśli swój ulubiony obiekt, bo naszym ulubionym obiektem są klucze, nawiązywało to do Książki Marii Kuncewiczowej pod tytułem Klucze, również nawiązywało to do listów, które uczestnicy dostali przy rejestracji. Ja myślę, że to ma być przede wszystkim rodzaj zabawy, który pozwala nam spojrzeć na pewne rzeczy, którym nie mamy czasu się przyjrzeć, inaczej. I zastanowić się, czym jest architektura. Nie tylko konstrukcją, rysunkiem i materiałami, ale także wspomnieniami, uczuciami, odbieramy ją poprzez wszystkie zmysły. Mhm. Mówiłaś o tym, że podczas tych warsztatów wszystkich ważne jest to połączenie, czy ten styk kultury, natury, architektury. Tu mnóstwo jest takich obiektów, przestrzeni, miejsc w Kazimierzu. Kazimierz jest takimi miejscami wypełniony, więc nieprzypadkowo też wybraliście Kazimierz. Oczywiście, przede wszystkim Wisła. Kazimierz Dolny nad Wisłą. W ten sposób opisywaliśmy lokalizację tego wydarzenia. I myślę, że Wisła jest tutaj jedną z głównych bohaterek. Natomiast Dom Kuncewiczów, w którym były organizowane warsztaty pod tytułem Opowiadanie architektury, nawiązywał do tego, że były to warsztaty z tekstem, a mieszkała tutaj Maria Kuncewiczowa, pisarka, która chciała koniecznie mieć dom w naturze. A jednocześnie tutaj zbierała się cała śmietanka artystyczna i kulturalna, czyli to miejsce z połączeniem natury i kultury. Ten dom nazywa się willa pod wiewiórką właśnie dlatego. Ja się, technika jest bardzo wrażliwa na to, co się jakby na, na napięcie z, z wodą związane, czyli jak wam nie będzie wychodziło, to się nie denerwujcie, tylko próbujcie Możecie próbować wymienić wodę sobie, jeśli wam to nie pasuje, o, spokojnie i, i ten, nie denerwujcie się powolutku i, i A to jest woda z Wisły? Tak, mamy wodę trzy rodzaje, butelkowaną z kranu, która odstała się i woda z Wisły, ale woda z Wisły buduje w nas największe napięcie, najlepsze efekty są. Może dlatego, że jest troszkę może z, z jakimiś jeszcze częściami, a może jest troszkę, słona, bardziej słona niż reszta. W każdym razie najlepsze efekty na wodzie zwisły. Przynajmniej tak twierdzą tutaj ci poprzedni uczestnicy warsztatu, że wolą pracować na tej wodzie Zwisły. A na czym polega to malowanie obrazów wodą? No chodzi o to, żeby zbudować pewną nieoczywistą i zaskakującą. Nie taką inżynieryjną w charakterze pracę, w której efekty są trochę zależne od nas, od naszej jakiejś wrażliwości, a trochę zależne od, od napięcia wody, od, no, od różnych takich czynników, które mogą tutaj mieć wpływ na przykład od tego, że mamy tu przeciąg na tym statku, w związku z tym ktoś coś dmuchnie i coś dmuchnie, więc... Jesteśmy na forum edukacji architektonicznej. Edukacja architektoniczna też odbywa się na studiach architektonicznych. Już od bardzo dawna odbywa się coś, co nazywa się eas Wiem, że ty nieraz uczestniczyłaś w tym wydarzeniu. Opowiedz, na czym ono polega, bo to jest takie działanie oddolne w gruncie rzeczy. Matylda Wolf, studentka architektury. eas to jest inicjatywa od studentów dla studentów, w związku z czym jest bardzo chaotyczna. organizująca roku inna grupa studentów z innego kraju, którzy po prostu zachwycają się na nowo tym konceptem. EASA jest właściwie takim festiwalem studentów architektury, bo spędzamy tam dwa tygodnie, pracujemy warsztatowo, ale też poznajemy się, wymieniamy się doświadczeniami. Cały czas wydaje mi się, że króluje humanizacja architektury. Poszukiwanie tych bardziej artystycznych, pogłębionych interpretacji, umiejętności miękkich, kontaktu z człowiekiem jako odbiorcą, kontaktu z lokalną społecznością, EASA daje możliwość takiej chwilowego zanurzenia się w jakieś zupełnie nieznane nam wcześniej społeczności, no, czy chociażby w, w Rumunii, w Kalarasi, czy w Finlandii. Mogliśmy pracować ze społecznościami, które znaliśmy może czasami z książek albo z opowieści, ale raczej postrzegaliśmy je stereotypowo, a to jest świetna okazja, żeby się przekonać, że wszyscy ludzie są ludźmi. To forum dobiegło już końca, ale po wydarzeniu została wystawa prezentująca konkurs zatytułowany Kształtowanie przestrzeni, ukazujący postrzeganie roli architektury przez dzieci i młodzież. Ekspozycja będzie pokazywana w Domu Architekta w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą do 10 maja. Międzynarodowe Forum Edukacji Architektonicznej zorganizował Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, a to wydarzenie relacjonowała Aldona Łaniewska-Wołk. Tak to biega końca pierwsza część poniedziałkowego. Wybieram dwójkę. W tej drugiej godzinie będzie mowa o kwartecie na koniec czasu Olivera Messiana. Będzie także mowa o najnowszych premierach teatralnych w Warszawie. A już teraz słuchamy muzyki Jerzego Fryderyka Händla. To będzie piąta część koncerto Grosso Giedur. Gra zespół Arte dei Słonatorii i dyryguje Martę Żestera. to promocja. Gioconda Amilcare Ponchiellego to swoisty przypadek w długich dziejach opery. Dzieło, które w zależności od gustów albo wychwalano, albo odmawiano mu wszelkiej wartości. Ale na pewno jest to opera, która unieśmiertelniła swojego twórcę. Mówimy ponkieli myślimy Gioconda. W Operze pod Gwiazdami spektakl zarejestrowany w Barcelonie 1 marca tego roku w roli tytułowej Sajoa Hernandez, a całość pod dyrekcją Daniela Orena. W sobotę, 2 maja zaczynamy, uwaga, wyjątkowo o 19. Zapraszam w imieniu swoim i Doroty Kozińskiej. Marcin Majchrowski. Autopromocja. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest poniedziałek, 27 kwietnia, zbliża się godzina 17.